Numer 121 podcastu Radio 9 Lubin. Witam przed mikrofonem darek. A co w dzisiejszym podcaście? Na początek udam się z mikrofonem do nowo otwartego klubu Pure Health and Fitness w Lubinie. Następnie będziecie mieli szansę wziąć udział w konkursie współorganizowanym z podcastem Polskie Detroit. Posłuchacie ciekawej korespondencji Darka Rudzkiego wprost z Australii, a na koniec nie zabraknie dobrej noty muzycznej. Zapraszam do słuchania. W poniedziałek, 15 lutego, otwarto w Lubinie nowy klub Pure Health and Fitness. Jest to drugi klub tej sieci o statusie Platinum w Polsce. Oczywiście udałem się tam z mikrofonem, oto krótka relacja. Witam Państwa, mam na imię Kozieł, jestem fitness menadżerem klubu Piór w Galerii Kuprum w Lubinie. Klub mieści się na trzecim poziomie Kuprum Areny i jest to, jak wiemy, drugi klub Piór w Polsce o statusie Platinum. Pierwszy mieści się w Warszawie, drugi właśnie w Lubinie. Dlaczego Lubin? I co oferujecie wszystkim? Przede wszystkim klub Pure Platinum w Lubinie to ponad 2000 metrów kwadratowych. Oferujący zupełnie nowe rozwiązania treningowe zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych. Status Platinum to najwyższy standard klubów Pure. To szeroka oferta zajęć fitness zarówno dla tych, którzy pragną zgubić niechciane kilogramy, a zarazem dla najbardziej wymagających. Oferujecie bardzo profesjonalny sprzęt. Macie chyba dużo chętnych, bo nagrywamy to akurat w połowie tygodnia i w godzinach wieczornych. Właśnie, w jakich godzinach pracuje klub i w jakich godzinach zapraszacie do siebie? Zaczynamy o godzinie 6.30, pracujemy do wieczora, 22.30, to jest właśnie ten czas, w którym zamykamy i żegnamy się z naszymi klubowiczami. Czyli nie pozostaje nic innego jak zaprosić, ale oferujecie także pewne dodatki, mamy na przykład y, kafejkę internetową, mamy wypożyczanie filmów DVD. Mamy również basen, wspaniały basen, w którym odbywa, odbywają się zajęcia, aqua aerobik. do dyspozycji klientów również sauna parowa, łaźnie... Muszę wspomnieć tutaj koniecznie o najnowocześniejszym sprzęcie cardio. bieżnie, rowero, robi treki oraz więcej. Jeśli chodzi o wielofunkcyjne systemy treningowe siłowego, zaopatruje nas firma Life Fitness. Mamy tutaj w klubie dwie sale treningowe do zajęć fitness, w tym jedna sala spinningu. I to wszystko, jak już mówiliśmy na początku, na trzecim poziomie kupru Maryny. Zapraszamy! Serdecznie zapraszam!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 Krasło Polski Detroit w iTunes. Yeah, yeah, yeah. Where are we from here? How about the web? I właśnie taka aplikacja, o której przed momentem słyszeliście, jest do wygrania w konkursie współorganizowanym przez podcast Radio 9 Lubin i głównego partnera, czyli podcast Polski Detroit. Wystarczy, że wyślecie do nas maila z informacją, że właśnie taką aplikację chcecie otrzymać na swojego iPhone'a czy też iToucha. Wysyłajcie maila pod adres radio9lubin.yahoo.pl ad to oczywiście po polsku zwany symbol małpki lub pod adres radio 9 lubin .at gmail.com Spośród wszystkich e-maili, które otrzymamy, rozlosowana zostanie oczywiście jedna taka aplikacja. A tymczasem zapraszam do korespondencji Darka Rudzkiego prosto z zachodniej Australii.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 Serwus, tu polski podcast Kangury. Witam Was Darek Rucki z Australii. Domy są budowane na ziemi. No i to prawda, są budowane na ziemi. Są też budowane i nie na ziemi. Oczywiście nie w powietrzu, ale są na palach. Nie tyle w, w zachodniej Australii, co w stanie Queensland, po drugiej stronie Australii. To jest stan, który Kruis... jest bardzo podległy powodziom, szczególnie takim szybkim powodziom, nagłym powodziom. Ta woda potrafi szybko przejść i szybko odejść, ale są to momenty, które są dosyć uciążliwe. Jeżeli domy oczywiście były normalnie zbudowane na ziemi, to praktycznie można by je było tylko posprzątać co, co dwa, trzy lata, kiedy taka powódź może przelecieć. No jednak są budowane na palach, dlatego na tych palach jest o tyle łatwiej, że woda sobie przepłynie, nie zrobi nikomu większych szkód, a dom dalej stoi, można spokojnie sobie siedzieć i oglądać telewizję. No ale my w zachodniej Australii właśnie nie mamy tych problemów z powodziami, mamy bardziej problemy, z, jeśli chodzi o słońce, a, no i o wiatry. Jeśli chodzi o słońce, no to z tego, co pamiętam, ostatnie statystyki patrzyłem, to zachodnia Australia, czyli Perth, miasto Perth ma a, chyba 300 dni w roku słonecznych. Więc możecie sobie wyobrazić, że to jest troszeczkę słońca i czasami nawet może się uprzykrzyć. Czasami po prostu brakuje tego tego deszczu, tych, tych, tych ponurnych wieczorów, kiedy e, burze jakieś słychać z daleka, no to się rzadko zdarza. Jeżeli się zdarza, to są bardzo przelotne, nagłe. E, w ogóle deszcz potrafi wyglądać tak, że to będzie dosłownie ulewa tak zwane z e, cebra, lanie z cebra. E, nie znamy takich rzeczy jak mżawka, czy po prostu taka, taka, taka chlupa przez kilka dni. Są bardzo przelotne rzeczy. No ale chyba każde miejsce, które jest nad oceanem i jako e, właśnie wpływowe takim rzeczem jak klimat oceaniczny, znaczy nawieziony, nadrzucony przez ocean, niestety jest tak właśnie na, nalotny. E, I słoneczny, przede wszystkim słoneczny jest. Bardzo słoneczny, jest bardzo gorąco, upalnie w lato. Mamy bardzo suchy klimat. E, mamy ostatnich kilka lat właśnie e, rekordowych, jeśli chodzi o, o ogólnie w Australii. W, w zachodniej Australii też jest dosyć gorąco. Może nie pobijamy aż takich rekordów, ale farmerzy, czyli rolnicy, którzy zajmują większość zachodniej Australii obszarem, naprawdę męczą się, mają problemy typu jak się uporać z tym, no bo jednak bez deszczu nic nie urośnie. To są sprawy kolosalne, jeśli chodzi o, o wracając do ekonomii. Mam nadzieję, że jakoś to się rozwiąże i, i, i pracują nad tym dużo ludzi, no ale... Na razie nie, to nie wygląda za ciekawie, bo to jest kolejna susza w, w Australii w ogóle, no i w zachodniej Australii jest też nieciekawa, więc zanosi się teraz lato. Oczywiście to jest półkula południowa, więc mamy kompletnie odwrotnie to, co jest w Polsce, w Ameryce. U was zima, no my się zbieramy na gorące lato. Przede wszystkim będzie gorąco, co jest fajne, bo wszyscy uciekają na holiday'e. Wyjeżdżają na, przede wszystkim na południe. Na południe jest troszeczkę chłodniej, troszeczkę więcej drzew. Mamy piękne drzewa, mamy piękne e, rejony winiarne. Mi się wydaje, że wina w ogóle zachodnie australijskie są jedne z najlepszych na świecie. Wiem, że wygrywały dużo, dużo różnych e, e, tych awards. E, są po prostu lubiane przez dużo, na, nawet Francuzów. Wiem, że Francuzi są bardzo dumni ze swoich win i ze swoich wyrobów, ale w zachodniej Australii jest naprawdę dobry, dobry produkt. No ale nie reklamuję tego, w sensie e, zachodnia Australia, e, jeśli chodzi o region i, i smak, naprawdę nie jestem jakimś specjalnym smakoszem wina, ale jadąc tam na południe, na holiday, każdy to musi zaliczyć, to jest piękna sprawa. Obejrzeć, jak to wszystko rośnie, spróbować na żywo. No i poza tym, jeśli chodzi o region, to jest bardzo pięknie e, na holiday.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 Polskie Detroit. Martin Lechowicz, masa krytyczna. Maciek Skwara. Podcast bez nazwy. Wszystkich nas łączy podcast.pl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 Miasto świata Od podszewki i do tego po polsku podcast Polski Detroit www.polskiedetroit.com. Teraz oczywiście obiecana nuta muzyczna. Wszystkie utwory pochodzą oczywiście z serwisu Musicale, a pierwszy utwór to Artemis i Hypno. Posłuchajmy. a piosenka, którą usłyszycie za chwilę, już kiedyś zapewne, bo dawno temu mogliście usłyszeć w podcaście Radio 9 Lubin, jeszcze z dawnym, ówczesnym logo David Dolan, I Need You. I wanna live a life that's good hear what I'm saying, life is too short, ain't got no time to be playing. feels good you. when you're caught up in that sin, then come to my moment, you'll be burning, I, I spit you. this rap to you, cause I'm trying to get you free. Huh. This ain't about me I, I speak His truths and love About our Lord and Savior Jesus Christ The one who gave his life I Now let you. me give you some knowledge From the knowledge tree My Savior said I want all to come unto me help you break away from that sin That fools you in And be your very best friend I, I speak you. these words to you Cause you need to hear what I'm saying It's really time to quit playing, son need So get you. on your knees and take some time to pray And give him your life to death I need you I need you You, my sin, to you me, give me, me the love of Jesus.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 W dzisiejszym, 121. podcaście Radia 9 Rubin to wszystko. Na kolejną audycję zapraszam za dwa tygodnie. A tymczasem do usłyszenia i cześć!